Aha, ta eskapada 002 I... to moje otoczenie, go nie zmieni, więc że w nas potencjał Wieś to hip-hop, i ziemię to esencja U nas jest do pracy zapał, plus pomysł zapas jest jak na palm. Zapal i wybucha eskapada, więc słuchaj Zdrowa rywalizacja, fachowa realizacja Moja organizacja niezależna, tworzona przez nas Wszyscy rapem przepełnieni, Ta, Tego nie da się zmienić Tego nie da się zmienić, nie, nie, nie, nie, nie. Aha, długopis kartka, praca wartka rabka w słuchawkach, nastał czas na cios, miasta Ważna każda kwestia, na nic się zda Dziś sugestia, żebym przestał, streszczam, piszę Wiem, że gdzieś tam znów usłyszę Raport or zadowolone ulice, bo w tym widzę Często strzegam, to zabiegam o więcej Idźcie, się tam wszystko wszędzie, bo wkładam w serce To fundament, dobry MC, dobry beat Skorup jak Lenin, realizator idei Wierny nadziei, że na ziemi się coś zmieni Że ci ogoleni, od których się tu mieni, Zamiast kamieni, chwycą w garść białe flagi Płoną dragi, zionie płomień zapomnienia A masy skryte w głębokich czeluściach podziemia Z niewiarą spoglądają na możliwość ocalenia Świata, od przelewu hektolitrów krwi Tu cichi pułopeni, wśród nich my napaleni Na rewoltę jak kreni, zakręceni Twardzi jak ferekci menis, przez darci otoceni, którzy myślą tak jak my, stacjonarni uczestnicy tych rapowych praktyk nasze środowisko, ma wpływ na to wszystko na To wszystko. spisane na kartkach, co blisko ja znam Tak jak, jak własną kieszeń, to w sam raz wyrzeszę że ich u mały do bezdniec nasze środowisko, ma wpływ na to wszystko To spisane na kartkach, co blisko ja znam tam, Tak jak, jak własną kieszeń, to w sam raz wyrzeszę że lat ich u mały do, do rzeczy To dla was wszystkich, te kawałki Jak pociski pełne energii czerpanej Super lat bliskich, z tych z ust to zjawisko fenomenalne, niczym piorun kulisty, jak wiatr porywisty Chcę by ten rap porywał, by na koncercie każdy rytm i tu głową kiwał Polepsza się jakość nagrań, ta gra wciąga mnie więc zagram w nią na bank SK pada robi raban, gram wabank, czy ty wiesz ile to znaczy dla nas To dla was, dla ludzi, dla których zabawa przy hiphopie Kawał pracy nad nim znaczy wiele cele dla słuchaczy ten kawałek Słuchaj jak nie słuchałeś, pozdrowienia moje Całe. Raz, dwa, trzy, kto tak patrzy na mnie z boku Zazdrości czy gardzi, że ja w tym tłoku A wokół co, to hip-hop Od lat w tym mam oku, człowiek wysokich lotów bądź gotów Do eskapady, jaką jest życie, cztery elementy Dają tu radę znakomicie, przekręty, układy, melanże, wypady Ja tkwię w tym i znam zasady, a wy gdzie tkwicie To wszystko moje Pierwsze imieniem nazwę hip-hop Otoczenie te dwa słowa zawsze razem, my tak samo z pełnym gazem, czasem z przekazem, czasem z jajem jak błazen To jak wirujący seks Chcesz to mieć? Wyjdź z domu, strasznij piec nie grzej dupy jak piec, tam kultura żyje Ja wciąż doświadczenia tyję i za chwilę idę znowu, by pokonać kolejną życia milę, milę, To nasze środowisko, A wpływ na to wszystko, co spisane na kartkach. Ja zam, tak, jak, jak własną kieszeń, to w sam raz wyrzeszę. Brat ich umały do to bez hied. do to nasze środowisko, ma wpływ na to wszystko. Co na kartkach, co blisko. Ja znam tak, jak, jak własną kieszeń, to w sam raz wyrzeszę. Brat ich umały do to bez hied. do rzeczy.